99 zł. Teraz za jedne 2299. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 kwietnia, jest 11. Anna zaleśna Severa zapraszam na serwis. Opozycyjna TISA wygrywa wybory na Węgrzech. Lider partii zapowiada, że w pierwszą podróż ruszy do Warszawy. Kolejna krytyka amerykańskiego ambasadora pod adresem marszałka Sejmu. Kilka lat więzienia grozi piratowi drogowemu z Krakowa. Podczas szaleńczej jazdy uszkodził kilka samochodów.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 Poprowadzi mnie do Polski, by wzmocnić tysiącletnią polsko-węgierską przyjaźń. Nowy lider kraju planuje także podróże do Wiednia, a potem do Brukseli. Ma tam do załatwienia ważną sprawę, czyli odblokowanie unijnych środków dla Węgier. Prorosyjski front zmontowany przez Wiktora Orbana i jego ludzi legł w gruzach. Tak wynik wyborów na Węgrzech komentuje przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych Paweł Kowal. To dobry zwiastun dla Polski i zachodniego świata dodaje. Budzimy się w Europie, która ma nadzieję na to, że populiści i duża rosyjska partia, którą Putin zmontował w ostatnich latach, bardzo groźna dla Polski, przygrywa. My dzisiaj walczymy o to, żeby zachodni świat przetrwał w swoich ramach, żeby był silny, bo walczymy o bezpieczeństwo Polaków. I z tego punktu widzenia dzieło Madziara, Węgrów, super duża rzecz. Ogrupowanie TISA według wyników obliczonych na podstawie niemal 99% podliczonych głosów może liczyć na 138 mandatów w 199-osobowym parlamencie. Koniec przyjaznych stosunków z Rosją. Tak rosyjscy prokremlowscy komentatorzy podsumowują wyborczą porażkę Wiktora Orbana. Przytaczają wypowiedź Petera Modiora, który zapowiedział, że nie będzie prowadził przyjacielskich rozmów z Władimirem Putinem. Rosyjskie media państwowe szczegółowo informowały o przebiegu głosowania na Węgrzech. Podkreślano 16 lat przyjaznych kontaktów na linii Moskwa-Budapeszt. Zarzucano też europejskim politykom, że ingerują w proces wyborczy wspierając węgierską opozycję. Podkreślano również, że Viktor Orban ma poparcie Donalda Trumpa. Opozycyjne wobec Kremla media podkreślają, że wybory na Węgrzech były ważne dla Unii Europejskiej i Ukrainy. Niezależni dziennikarze przypomnieli, że Viktor Orban blokował na poziomie unijnym pomoc dla KIO, jako premier węgierskiego rządu był skonfliktowany z Wołodymirem Zeleńskim. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Amerykański ambasador w Polsce po raz kolejny krytycznie ocenia marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Ten człowiek jest zagrożeniem, napisał Tom Rose w mediach społecznościowych. Celem jego zapalczywej retoryki obrażającej prezydenta Stanów Zjednoczonych może być jedynie zaszkodzenie stosunkom amerykańsko-polskim. Czytamy we wpisie ambasadora. Wcześniej Tom Rose zerwał kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. A za kilka godzin od godziny 16 i polskiego czasu Amerykanie mają blokować porty w Iranie. To odpowiedź na fiasko rozmów pokojowych w Islamabadzie. W ten sposób Donald Trump próbuje zdjąć z siebie odpowiedzialność za przegraną w wojnie z Iranem, uważa amerykanista dr Karol Schulz. Donald Trump się strasznie wieje jak piskorz, bo przegrał już ten konflikt strategicznie i szuka sposobu wyjścia, ale cała ta administracja nie ma zupełnie na to pomysłu.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 Amerykańskie siły nie będą utrudniać żeglugi statkom przepływającym przez cieśninę Ormus do portów innych niż irańskie. To krok wstecz wobec wcześniejszych zapowiedzi Donalda Trumpa, który mówił o całkowitej blokadzie cieśniny dla wszystkich statków. Urządził sobie raj ulicami krakowskiej Nowej Huty, uszkodził kilka samochodów. Są zarzuty i policyjny dozór dla pirata drogowego. Jego szaleńcza podróż zakończyła się, gdy auto stanęło w płomieniach. Palące się pojazd znaleźli policjanci. Jak relacjonuje komisarz Piotr Szpiech z krakowskiej komendy, funkcjonariusze po chwili zauważyli 32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 Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Słonecznie, tylko na północnym zachodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Najchłodniej będzie w rejonie Półwyspu Helskiego, tylko 7 stopni, na wschodzie i południu 13, w centrum 14, do 18 na południowym zachodzie. Zapraszamy do reklamy.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 Aż 11 składników, w tym magnes i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz, Aflofarm. Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje. Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę. <śmiech> Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje. Sprawdź kredyt konsolidacyjny.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 Porozmawiajmy. 22 i 7 trójek.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 Mają wzrosnąć kary punktowe za przekroczenie prędkości. Ograniczona zostanie też możliwość anulowania punktów karnych na kursach reedukacyjnych. Pytamy więc państwa, czy zwiększone kary za prędkość i ograniczenie możliwości kasowania punktów karnych to realny sposób na poprawę bezpieczeństwa, czy raczej kolejny element presji finansowej i administracyjnej na kierowców. O komentarz ekspercki rozpoczynający dyskusję poprosiliśmy Łukasza Zboralskiego, dziennikarza specjalizującego się w bezpieczeństwie ruchu drog drogowego i infrastrukturze, eksperta BRD. My w całym tym roku, 2026 mamy ciąg takich różnych opostrzeń dla kierowców, to jest moim zdaniem ostatnie zaostrzenie kar w Polsce dla kierowców, dlatego że nie ma sensu windować kar w nieskończoność. Badania naukowe ze świata pokazują, że jak jest odpowiedni poziom kar, no to już podwyższanie go nic nie daje. Oczywiście trzeba będzie waloryzować nasz tary, tam cennik mandatów, bo nikt nie zadbał o to, żeby był automatycznie waloryzowany. Natomiast w tym roku celowaliśmy przede wszystkim już w takie skrajne grupy, czyli to byli ludzie, którzy się ścigają, którzy driftują, nielegalne wyścigi, jeżdżący mimo sądowych zakazów i te, te przepisy już powchodziły w życie z małymi wyjątkami. Natomiast teraz jeszcze to też było zapowiedź ministerstwa, że oprócz tego, że Kierowcy będą tracić i trasę już uprawnienia o przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę, także poza obszarem zabudowanym, z wyłączeniem tych ekspresówek i autostrad. No to do tego kompletu dla takich zwykłych kierowców dołoży się jeszcze wkrótce to, co zapowiedziało MSWIA. Czyli podniesienie taryfikatora punktów karnych za niektóre wykroczenia. Oni tam głównie za te wyższe przekroczenia prędkości chcą troszkę podnieść liczbę punktów karnych, czyli szybciej te 15 punktów maksymalne ma być osiągane za, za przekroczenie o, o więcej niż 50 km na godzinę, jak pamiętam, bo dzisiaj jest tam o 70 chyba w górę. No i co chyba najistotniejsze w tej zmianie, no to będzie też wykluczenie pewnych wykroczeń punktowanych punktami karnymi z tego, żeby można było w ramach takich kursów raz na pół roku za 1000 złotych skasować sobie te sześć punktów uczestnicząc w reedukacji jakby lista tego nie jest jeszcze oczywista, bo to dopiero rozporządzenie określi za jakie wykroczenia nie będziemy kasować punktów karnych mogli. Wcześniej mówiło się o tym, że to będzie między innymi za zachowania wobec pieszych, czyli tam nieustępowanie na przejściu, wyprzedzanie przed przejściem, za wyprzedzanie tam, gdzie to jest zakazane, czyli podwójna ciągła, zakaz wyprzedzania, za przejazdy kolejowe, czyli wjazd mimo opuszczających się rogatek i czerwonego światła. No i najbardziej dyskusyjna będzie kwestia prędkości, bo za duże przekroczenia prędkości też nie ma być możliwości kasowania punktów karnych. I teraz zależy jaki tutaj ministerstwo ustali pułap. Czy to będzie już niemożliwe na przykład za przekroczenia wpadające w recydywę więcej o 30 km na godzinę już od dopuszczalnej prędkości, czy na przykład więcej dopiero o 50 km na godzinę. I co państwo sądzą? Umowne intro, zresztą bardzo fachowe od Łukasza Zborals Boralskiego już mamy. Teraz czekamy na państwa opinie pod numerem 22 trójek, także w formie mailowej. Porozmawiajmy małpa polskie radio.pl i, i na trójkowym facebooku. Czy zwiększone kary za prędkość i ograniczanie możliwości kasowania punktów karnych to realny sposób na poprawę bezpieczeństwa, czy wcale nie? I na to pytanie odpowie pan Stanisław z Dzień dobry panie Stanisławie. Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy, witam szanowną trujeckie. Oczywiście moim zdaniem jest to jeden, ale tylko jeden ze sposobów realnych na zmniejszenie liczby piratów na naszych drogach, ale moim zdaniem pierwszym takim Problemem i punktem, który powinien wziąć pod uwagę ustawodawca, to powinno być odbieranie aut wszystkim kierowcom niezależnie od ilości promilu alkoholu. Wystarczy tylko taka ilość, która przekracza normy prawne i auto powinno być konfiskowane. No i oczywiście tutaj mam na myśli też szalejących motocyklistów mówiąc kolokwialnie. Dawców organów przecież w tamtym tygodniu jechałem trasą 61 w moje rodzinne strony nad Narew do Półtuska, no i w miejscach, gdzie jest ograniczenie do 70, dwie paczki powyżej 200 km na godzinę, trzech, czterech motocyklistów. Panie Stanisławie, to są na właśnie piraci. Bardzo panu dziękuję. Są... pozdrawiam bardzo. Pozdrawiamy pana także. Pan Paweł z Białegostoku jest przy naszym telefonie. Dzień dobry panie Pawle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ja chciałbym zadać pytanie, co to tak naprawdę zmieni, gdy my regularnie słyszymy nawet w wiadomościach o osobach, które prowadzą auto mimo pięciokrotnego zakazu prowadzenia aut. Więc czy nie mówimy tutaj o kolejnym po prostu prawie, które i tak nie będzie w stanie być wyegzekwowanym? Pytanie retoryczne od Pana Pawła, bardzo Panu serdecznie dziękuję. Proszę do nas telefonować 227 Trójek. Proszę pisać na mail, porozmawiamy małpa, polskie radio.pl. Proszę się z nami także kontaktować na trójkowym Facebooku. teraz zagramy na dobrym, trójkowym poziomie. To będzie sesji i odbieramy kolejne telefony. All fails and Some silken moment Goes on forever And we're leaving broken hearts behind You mystify, mystify me Mystify, mystify me i need perfection Some twisted selection Rozmawiajmy. 22 i 7 trójek. Czy zwiększone kary za prędkość i ograniczanie możliwości kasowania punktów karnych to realny sposób na poprawę bezpieczeństwa, czy wcale nie? O to dziś pytamy Państwa, także Pana Piotra z Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Moim zdaniem nie jest to dobry kierunek. On nic nie przyniesie. Wszyscy jesteśmy kierowcami, ja z 30-letnim stażem i doskonale obserwujemy na drogach, że te ograniczenia prędkości są bardzo często po prostu jakoś zupełnie... No z powietrza, te czterdziestki na drogach krajowych, na wsiach gdzieś, gdzie jest, stoi kilka domów, na drogach wylotowych z miast, gdzie już też zabudowa jest bardzo rzadka, 50 musimy jechać aż do granicy miasta, to to ewidentnie jest działanie w kierunku takie żeby wydobyć jak najwięcej pieniędzy. Oczywiście wszyscy się zgodzimy z tym, że jakiś idiota, który jedzie 120 po mieście, no to nie są warunki pozwalające na tak szybką jazdę. Ale absolutnie ograniczeń prędkości jest za dużo, a już typowe są takie miejsca łapankowe, czy co 200 metrów stoi inny znak, pozwalają nam nagle jechać 90, po to żeby zaraz było 60. Naprawdę tutaj te przepisy są ustawione tak, żeby wydobywać od kierowców pieniądze. Jest jeszcze inna sprawa, w ogóle przepisy nie biorą pod uwagę tego, że mamy różne samochody. No nie można porównywać jakiegoś starego grata 20-letniego z nowoczesnym samochodem z systemem hamowania takim, że ta droga hamowania jest krótsza i uważam, że przynajmniej na drogach poza obszarem zabudowanym no te prędkości dla samochodów do, dla klasy samochodów powinny być różne, no ale to nie jest w interesie chyba budżetu, więc raczej nie liczmy na to dziękuję, dziękuję panu, państwu. bardzo panu dziękuję pan Piotr z Brzycha jest przy naszym telefonie 22,7, trójek panie Piotrze narzekamy, a co powinniśmy zrobić, żeby sytuacja się poprawiła Jaka jest pan, jak, jak, jakie jest pańskie zdanie? Dzień dobry państwu dzień dobry, wszystkie e, po prostu nieuchronność kary po mm -hmm. prostu nie uchwalić kary. Dlaczego ten człowiek, który cztery razy był złapany i nie miał prawa jazdy, bo miał zatrzymane dlaczego nie wylądował w więzieniu? Po prostu on powinien zostać karę więzienia. I to jest też, chyba jest młody człowiek, czy ktoś, kto pracuje gdzieś i nagle ląduje z zakazkami to się pięć razy zastanowić, czy warto wsiąść za samochód. Druga sprawa. Dlaczego w prawie nie ma morderstwa e, kasyjnego nie Istnieje takie coś. Pijany jedzie, zabija ludzi i co? 8 lat, 12 lat? To jest morderstwo. Jaka, jaka różnica jest między sikierą a samochodem? To jest też morderstwo przy użyciu niebezpiecznego narzędzia, którym jest samochód w rękach pijanego kierowca. Dziękuję, dziękuję panie Piotrze. Bardzo też radykalna opinia, ale oczywiście czekamy na wszystkie. Czekamy także na to, co powie pan Andrzej z Białego Stoku. Dzień dobry panie Andrzeju. Dzień dobry. Wydaje mi się, że tu należy poruszyć jeszcze jeden aspekt, mianowicie edukacja i, i akcje, akcje promujące różnego typu pozytywne zachowania za kierownicą. Yy, marzy mi się, tak jak przed paroma laty, przed kilkunastoma, że lat, była taka akcja zapinania pasów. Dość pierwszego dnia mi jeden z tych spotów utkwi w pamięci. Tak yy, teraz ja nie widzę w ogóle w mediach, yy, w telewizji yy, tak, tego rodzaju spotów. A wystarczyłoby na przykład uświadomić kierowcom, że jazda poza terenem zabudowanym powinna być na światłach drogowych. Ponieważ są różne zmieniające się warunki atmosferyczne, a system automatycznego zmiany świateł w samochodzie często nie nadąża. I tysiące innych aspektów. Prędkość, ustąpienie pieszemu. Ja nie widzę takich spotów telewizji. Ma pan rację, ja też takich kampanii społecznych nie widzę. Bardzo panu dziękuję. Pan Sławomir Zerbląga, panie Sławomirze, dzień dobry. Dzień dobry. Ja na początku chcę powiedzieć, że jestem za tym, żeby tych osoby, które łamią przepisy karać, ale chcę na to z innego punktu widzenia spojrzeć. E, mili państwo, wielu kierowców zawodowych jeździ codziennie samochodami. E, ustawianie nowych praw i podwyższanie punktów karnych e, mandatów powoduje, że taki kierowca, który poprawnie jeździ, ale robi dziennie 500 tysiąc kilometrów jest narażony na to, że nie wiem, dwa razy w miesiącu, w jednym miesiącu jeździ na czerwonym świetle to i traci prawo jazdy. A daje taki trochę inny przykład, jeżeli na przykład sam osobiście trzeba mieć na taksówce e, w korporacji i mój samochód miał ubezpieczenie 500 zł. Co powiedział ubezpieczyciel? Z racji tego, że jestem narażony na większe jazdy, moje ubezpieczenie wzrosło do 5000 zł. A więc takie pytanie, dlaczego kierowca zawodowy ma tyle samo punktów karnych 24 jak jakikolwiek inny kierowca, który wyjedzie sobie raz na miesiąc, a naprawdę, mili państwo, e, jest tyle zakazów, tych poprzednik mój mówił, że jest ograniczenie do 40 na godzinę, inne rzeczy, że Chwila zamyślenia, zastanowienia się, nieprzekroczenie naprawdę dużej prędkości powoduje, że kierowca zawodowy może stracić prawo jazdy, i bo przekroczył dane prawo, które cały czas jest windowane w górę. Jak kolega powiedział ci, poprzedni, egzekwowanie tego, co do tej pory jest robione. Bardzo, bardzo. bardzo Panie Sławomirze, dziękujemy. W jakiej mierze do tego, co Pan powiedział, odnosi się kolejna z opinii naszego eksperta Łukasza Zboralskiego. Będziemy mówili, będzie on mówił o kursach reedukacyjnych. Ja mam takie półtoraroczne doświadczenie w prowadzeniu tych kursów ja uczę ludzi na tych kursach, reedukuję ich i, i widzę, że tam są ludzie z różnymi, z różnymi sprawami. Część jest właśnie za przekroczenia prędkości, to jest dosyć częste, chociaż bardzo wielu ludzi jest też skrzywdzonych za to, że spowodowali zwykłą obcierkę albo taką kolizję zagrażającą bezpieczeństwu w ruchu, a i tak jak się wzywa policja, to ona przyznaje 10 punktów karnych albo 11. To nie jest uczciwe i nie jest mądre. Tam dużo starszych ludzi, którzy mają 30-40 lat prawo jazdy po jednej obcierce trafia na taki kurs, bo się boją, że stracą prawo jazdy. No i wydaje mi się, że ministerstwo powinno inaczej do tego podejść. Po pierwsze, albo chcemy zlikwidować te kursy, co było przez pewien czas w Polsce i mamy jasną sytuację. Nie można w Polsce likwidować sobie punktów karnych. Albo no zostawmy te kursy i nie wykluczajmy z tego jakichś tam różnych wykroczeń, za które akurat nie będzie można, bo to zawsze będzie szeroka dyskusja. Akurat to może zabrzmi kontrowersyjnie w moich ustach, chociaż moją jakby aktywność w zakresie tej reedukacji ograniczyłem. To nie są wielkie pieniądze, nie, nie zarabiałem na tylko kokosów, robię to dzisiaj z przyjemności raz w miesiącu żeby mieć spotkanie z tymi ludźmi, wiedzieć o ich problemach i wydaje mi się, że gdyby móc zrobić tam nowoczesną edukację i w całym kraju upowszechnić, żeby te kursy miały taki program, nowoczesny, tłumaczący ludziom naprawdę fajne rzeczy i przekonujący ich do zmiany, to lepiej by było zrobić to, niż kasować możliwość usuwania punktów karnych. Zdecydowanie się zgadzam. Kto jest przeciw? 22,7 trójek. Pytamy Państwa o to m.in. czy skasować kursy reedukacyjne, czy podnosić kary za przekroczenie prędkości. Pytamy o to także na naszym trójkowym Facebooku. Mamy taką tutaj opinię: nieuchronność kary, zabieranie prawa jazdy na stałe. No, kolejna radykalna opinia. Proszę do nas także pisać na mail, porozmawiajmy małpa .pl, ale przede wszystkim telefonować pod 22,7 trójek i ten numer wybrał Pan Jan Rzezawy. Dzień dobry, Panie Janie. Dzień dobry. Proszę mówić. Proszę Państwa, dzień dobry wszystkim. Na samym początku powiedział się słuchacz, który bardzo brzydko potraktował całą grupę motocyklową, mówiąc o nich dawcy. Ale on mówi o Chyba tych, którzy przekraczają prędkość. Tak, tak, radykalnie. Jest, tak jest, ale zostało wszystko wrzucone do jednego worka. Nie mówmy tak, bo to jest bardzo krzywdzące. To jest mowa nienawiści. Oczywiście, to, to potwierdzam. Teraz tak, do meritum. Czy podnoszenie kar, tak? Nie, nic nie da. Powinna być, niestety, ale edukacja od samego początku Skandynawia, Niemcy, Czesi potrafią jeździć. Potrafią jeździć szybko, potrafią jeździć bezpiecznie, dużo lepiej niż my. Dlaczego? Bo jest ta edukacja, tam jest niefajne przekraczanie prędkości wśród młodzieży. Od tego trzeba by zacząć, bo była wcześniej dyskusja, czy młodzieży dać możliwość zdobywania prawa jazdy od 17. Tak, jak najbardziej. czym wcześniej się nauczą? będą w tym lepszy. Nie pomaga na pewno w tym pseudo-gangsterka, filmy typu wszy, wszyscy ściekli, 1, 2, 3, 7 i tak dalej. Gry tego typu, gdzie y, rozjedz jak najwięcej ludzi, rozjedz policjanta, zdobędziesz jak najwięcej... Płci, tak, to... pani Ani, ale tego nie zakażemy. To będzie bardzo trudne. Ale możemy to edukować. Oczywiście. Uczmy od, uczmy od początku. Absolutnie. Edukacja od początku. najważniejszą dziedziną naszego I życia. W wielu i, aspektach. Bo... Zawsze młodzież, od zawsze, myśmy też różne rzeczy robili, ale rob, było to w ten sposób, że wstydem było zrobić coś źle. I to przekażmy młodym. Chcielibyśmy tego nauczyć. Może się coś zmieni. Bardzo panu dziękuję. Pan Jan Zrzezawy, e, tym razem pan Łukasz z Głogowa. Pan dużo jeździ, panie Łukaszu, prawda? Tak, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Słuchaczy I pana, panie redaktorze. Tak, ja dużo jeżdżę, ja pokonuję około tam 80 tysięcy kilometrów w roku po no to Polsce. sporo. Tak, tak. Samochodem osobowym z uwagi na różne sytuacje to jest zawodowe. I ja chciałbym się podzielić takim swoim spostrzeżeniem, ponieważ em, zwiększanie kar wydaje mi się, że nie przyniesie zbyt dużego skutku, ponieważ poziom obecnych kar w wysokości są już dosyć duże w stosunku tutaj do zarobków polskich kierowców. Em, ja bym bardziej wolał chyba na tym, aby ministerstwo skupiło się na weryfikacji istniejących znaków. Ponieważ ja niejednokrotnie spotykam się z sytuacją, kiedy mamy znak drogowy Yy, terenu zabudowanego jest kilometr, pół kilometra dwa kilometry lasu Łąki i dopiero zaczynają się pierwsze budynki, a policja sobie staje tutaj w tym miejscu, specjalnie po to, żeby sobie nabijać mandaty, czy ewentualnie gdzieś znaki przy szkołach, gdzie już szkoła nie istnieje 5 lat, a znaki nadal istnieją. Także, także fajnie na kierowców nakładać kolejne mandaty, a nikt nie patrzy na to, czy te znaki, które są obecne, są słuszne, czy niesłuszne. A na pytanie policji, bo też nie ukrywam, że z uwagi na to, tak jak wcześniej powiedzieli poprzedni, moi poprzedni tutaj osoby, które się wypowiadały kierowca, który robi dużo więcej kilometrów, jest dużo bardziej narażony na mandat, na przez nie uwagę i tak dalej, i tak dalej. To jest, to jest na pewno Łukaszu, dużo gorsze. Panie Łukaszu, a jak wykluczyć piratów wobec tego? Jaki pan ma ehm, Moim zdaniem i tak będzie zawsze pewna grupa ludzi, którzy zawsze będą łamać te przepisy drogowe. Ja nie mogę na to patrzeć, gdy jadę sobie drogą krajową, widzę, że mnie ktoś wyprzedza, widzę, że się za mną czaju wycuwa się mhm. na podwójnej ciągłej. Tutaj auta to przeciwko, on wyprzedza, ja mu trąbi, on mi jeszcze pokazuje, że jestem głupi, później skręca, wyprzedza mnie, znowu auto mija, znowu wyprzedza. Wie pan to, na pewno można by to wykluczyć w takich, w takich sytuacjach, kiedy jest policja i patro drogowy, bo to też jest bardzo ciekawe i bardzo fajne, kiedy sobie poruszam się przez Warszawę, czy przez Wrocław, czy przez mój rodzinny Głogów, widzę sobie patrol drogowy, który sobie przejeżdża, ktoś ewidentnie łamie przepis, a patrol drogowy stoi i nie reaguje. Takie typu działania też powinny być na pewno... Yy bardzo mocno tutaj reagowane przez patrole. Już pomijam wykroczenia wykonywane przez te patrole, bo to też jest całkowicie inny temat. Bardzo panu dziękuję. To był pan Łukasz Głogowa. Przy naszym telefonie jest pan Hubert z Warszawy. Będzie pan mówił także o wzorcach z zagranicy. Jak radzić sobie z piratami drogowymi? Tak mi się wydaje. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Ehm, tak, ja chciałbym się odnieść do, e, do faktu, że polscy kierowcy jak pojeżdżają za granicę e, na ten tak zwany zachód, to bardzo często, znaczy naj, najczęściej to jest tak, że tam przepisów yy, yy, przestrzegamy. Yy, moim zdaniem dzieje się to, yy, tak dlatego, że yy, kary są nieuchronne i dużo wyższe niż u nas, ale też dlatego, że za, yy, zakazy ograniczenia prędkości, E, są realne, to znaczy nie ma takich e, sytuacji, jak tutaj też już niedokrotnie były opisywane, że e, obowiązuje ograniczenie prędkości w miejscu, gdzie e, prędkość bezpieczna jest dużo wyższa albo nie ma powodu, żeby tą prędkość ograniczać. I e, powoduje to jedno, że e, pojawia się pewna znieczulica mhm. na... E, ograniczenia, które rzeczywiście z czegoś wynikają. Zróbmy rewizję znaków, które stoją na polskich drogach, a jest ich zwykle dużo więcej niż niż za granicą. Zostawmy tylko te, które rzeczywiście są potrzebne. I egzekwujmy, egzekwujmy z pełną surowością i z nieuchronnością kary. Bardzo panu dziękuję za ten przytomny głos. Pan Robert Zgliwic. Panie Robercie, pan ma przyjechanych podobno 2 miliony kilometrów, to prawda? Nie mogę tego powiedzieć z ręką na sercu. Myślę, że około pod 2 miliony. Także no myślę, że to jest dosyć dużo. No jest. I myślę, na swoim przykładzie, nie wiem, tutaj przedmówcy podejmowali już temat, czy można, czy to w ogóle jest wykonalne, żeby rozgraniczyć osoby, które jeżdżą dużo i które jeżdżą mało. Myślę, że to, to nie jest takie proste. Ja powiem na swoim przykładzie, bardzo się cieszyłem z tego względu, że, że na tyle dużo jeżdżę i bardzo długi czas miałem 0 punktów. Mhm. W przeciągu trzech tygodni złapałem 18 punktów. Oczywiście, one z nieba nie spadły. Moja wina gdzieś tam... Zagapienia. Dobra, 18 punktów. Kompletnie nie byłem świadomy tego, jakie konsekwencje mnie czekają. Mhm. Zrobiłem kurs, na który też od ręki nie można się było zapisać. Byłem bardzo wystraszony w tym czasie, gdzie muszę korzystać. Po prostu no, no jeżdżę, jeżdżę dużo samochodem i tyle. Czyli pan I uważa, to, że tych kursów reedukacyjnych nie powinno się kasować? mi uratowały życie. Ja nie miałem tej świadomości i myślę, że, że tutaj nieuchronność, którą ciągle podkreślamy, że to jest chyba jakieś rozwiązanie, bo ja nie wiem, czy w moim przypadku i myślę, że bardzo wielu osób, które opierają pracę na jazdę samochodem, to jest tak naprawdę takie no, załamanie życia. Ja mając 18 punktów, nie miałem świadomości, że przekraczając 24, zdaje się tak, tracę kategorie. Mam ich no wiem, i, nie ma, i nie miałby pan z czego żyć po prostu. Yy, Dobrze da, rozumiem. Ja nie wiem, czy, powiem tak nieskromnie, ja nie wiem, czy w tym momencie ja na to zasłużyłem. Yy, bo, bo cierpi na tym moja rodzina. Wokół, no, nie wiem czuję się winny, tam trochę przeskrobałem, ale, ale nie na tyle, żeby sobie życie popsuć. To prawda, trudna sprawa, bardzo panu dziękuję za pańską y, opinię, 227 trójek, prosimy też, żeby ten numer wybierały panie, przecież mnóstwo kobiet y, można zaobserwować za kierownicą samochodów, a tymczasem dzwonią sami panowie, liczymy, że po muzyce y, zatelefonują do nas także panie, ale panów oczywiście także prosimy o telefony 227 i trójek, mail do nas, porozmawiajmy małpa radio.pl. proszę także reagować na trójkowym facebooku.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 Zmawiajmy. 22 i 7 trójek. To była grupa Abian na trójkowym zegarze 11:37. A my pytamy Państwa, czy zwiększone kary za prędkość i ograniczenie możliwości kasowania punktów karnych na kursach reedukacyjnych to realny sposób na poprawę bezpieczeństwa, czy wcale nie? I to pytanie stawiam Panu Robertowi z Krakowa. Dzień dobry, Panie Robercie. Dzień dobry. Ja chciałem poruszyć temat, który już poruszany był tutaj przez kierowców zawodowy. Pan jest także nim, rozumiem, tak? Tak, ja borykam z innymi problemami. Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo mi tutaj pełna zgoda, szaleństwo na zdrowie trzeba likwidować i trzeba tępić. Natomiast e, kwestia infrastruktury w, w takich miastach, gdzie zaopatrujemy sklepy i tak dalej, kawiarnie, restauracje, e, nie ma kompletnie gdzie zaparkować. Zatrzyma się pan gdziekolwiek na jakimś mieście zakazu, nie ma litości, zbiera pan punkty. I ja się borykam też z takimi problemami, że nagle, jak przez jakiś czas udaje się mieć bardzo małą ilość, nagle się pojawia 18 punktów. I tutaj likwidacja dla takich kierowców, którzy nie mają wykroczeń typu prędkość, typu przejazd na czerwonym świetle, no to jest radykalne. To naprawdę odbiera ludziom prawidłowy jest rząd miliony kilometrów do, do, do wykonywania swojego zawodu, gdzie tak naprawdę to są błahe wykroczenia, a nie z złą wolą, tylko, tylko sytuacjami takimi, że naprawdę nie ma gdzie się zatrzymać i jak dostarczyć tego towaru. Dziękuję Panie Robercie. Pan Marek Stychów przy naszym telefonie. Panie Marku, Pan proponuje alternatywę dla punktów karnych. Tak, dzień dobry. Ja dzień dobry. jako i kierowca, i motocyklista mogę się tu wypowiedzieć mhm. jakby. Proponuję coś takiego, gdzie sam bym nie chciał się z tym spotkać, czyli... Punkty karne, które dzisiaj zdobywamy, zamieniamy na prace społeczne. I myślę, że to by miało większy taki wydźwięk edukacyjny, bo kto z nas chciałby gdzieś po ulicach chodzić z miotłą i, i oczyszczać miasto. Myślę, że to wiele by dało do myślenia. Oczywiście bezwzględnie popieram poprzedników, którzy tutaj się wypowiadają w kwestii edukacji. Ja uważam, że poziom szkolenia kierowców, czy to samochodów, czy motocykli, czy ciężarowych już może mniej, bo trzeba mieć wcześniej te uprawnienia, ale ten poziom edukacji jest jakby kluczowy tutaj yy, w tym momencie, ale te punkty karne, jesteśmy wielokrotnie karani, bo dostajemy punkty karne, dostajemy mandat i często przy, koliz przy kolizji drogowej tracimy jeszcze zniżki na ubezpieczenie, więc to nie jest do końca tak, że to jedno przewinienie jest okupione jedną karą. Dla mnie jako użytkownika dróg yy, szerokich yy, wieloma pojazdami te, te zagrożenia jakby popełnienia błędu są bardzo duże, ale na pewno bym się zastanowił wtedy, kiedy zatrzymane, nie wiem, za przekroczenie 10 km na godzinę miałbym odpracować jakieś dwie godziny społecznie gdzieś tam. Oczywiście z punktu widzenia użytkownika jest to obarczone jakimś wstydem. Z punktu widzenia państwa jest to darmowy, że tak powiem, siła robocza, która, bo no dzisiaj trudno jest znaleźć pracowników do pewnych prac, i może by nas to też trochę poskromiło. Bardzo panu dziękuję. Pan Wojciech Zopola. Tutaj słyszeliśmy od pana Roberta, żeby zamienić punkty karne na prace społeczne. Pańska opinia, pańska opinia panie Wojciechu? To znaczy, dzień dobry. Witam dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy trójki. Moja opinia na ten temat jest taka. Yy, nawiązując tutaj do moich przedmówców odnośnie przekroczenia prędkości... Uważam, że podniesienie tutaj jakby pułapu yy, mandatów karnych jest bardzo dobrą kwestią, ponieważ yy, i tak jest grupa, część kierowców, którzy po prostu, że tak powiem, kodeks ruchu drogowego mają za nich. Yy, mówię tutaj, że tak powiem, z yy, własnego troszeczkę, jak ja się mówi kolokwialnie, podwórka. Jestem kierowcą zawodowym, pokonuję bardzo dużo tysięcy kilometrów i nie mam tutaj tylko na myśli uczestników pojazdów osobowych, ale również pojazdów wielogabarytowych, bądź pojazdów tak zwanych powyżej 12 ton, czyli tak zwanych tirów i tak jak już wcześniej wspomniałem, myślę, że kwota pieniężna jest to dobra kwota na podniesienie, że tak powiem mandatów karnych, a odnośnie kursów readokacyjnych. Uważam, że są to kursy bardzo, bardzo potrzebne, aczkolwiek powinien być wyszczególniony poszczególny system, czyli przykładowo przejechanie na czerwonym świetle, gdzie jeszcze rogatki nie zostały zamknięte. Można anulować kierowcy, że tak powiem, te punkty karne bądź jakieś inne, ale przykładowo przejechanie na czerwonym świetle na skrzyżowaniu, wymienianie na podwójnej ciągłej bądź, tak jak pan redaktor i tutaj ekspert z studiów wspomnieli, wyprzedzaniu na przejściu dla pieszych. Uważam, że są to wykroczenia bardzo poważne w ruchu drogowym, i tutaj nie powinno być możliwości zbijania tych punktów na karnych. kursach reedukacyjnych. Tak, jest. Tak, P dokładnie, więc yy, tak jest moje zdanie na ten temat. I bardzo dziękuję. W szczególności przekroczenie prędkości. Dziękuję ślicznie za yy, um, możliwość uczestnictwa. I proszę do nas telefonować. 22 i 7 trójek. Codziennie inny ważny temat. A propos kursów reedukacyjnych, to jak to było kiedyś z kasowaniem punktów, jak wygląda praktyka kursów reedukacji, podpowie nasz dzisiejszy ekspert Łukasz Zboralski. Na pewno był taki pomysł wcześniej, kiedy w ogóle zniesiono to kasowanie punktów karnych, ale wtedy jednocześnie punkty same kasowały się dopiero po dwóch latach od zapłacenia mandatu i to było naprawdę kontrowersyjne, no bo jak się dostaje jednorazowo 15 punktów karnych, a ludzie nie są nieomylni, to jak ograniczyliśmy to kasowanie punktów karnych, że już po roku się kasują, tak jak dawniej, no to można było albo całkowicie zrezygnować z tych kursów, na których się kasuje punkty karne, albo ich nie ruszać, tylko uczynić się po prostu lepszymi. Takie, tak jest moja opinia na ten temat. Te kursy ja też postrzegałem jako zło w sumie, bo miałem takie odsłuch od ludzi, którzy je prowadzili, czy tam Aha. byli blisko tego i uważali, że tam przychodzą piraci drogowi. Przysięgam, na moich kursach, a przeszło przez moje ręce już tam, no mogę liczyć w tysiącach osób. To takich zatwardziałych piratów, nie wiem, może spotkałem z dziesięciu, piętnastu. To byli ludzie, którzy jasno komunikowali, że on tak jeżdżą i tak będą jeździć. Natomiast zdecydowana większość to są ludzie, którzy oczywiście, tak jak to w Polsce jeździmy, że trochę przemykamy oko, no tam przekleczamy sobie prędkość, bo sobie przekleczamy o 10-20, bo się spieszymy, i najczęściej to są ludzie, którym nie wytłumaczono, jak sobie rozmawiamy o fizyce, liczymy sobie prędkość drogę i czas to się okazuje, że to nie miało sensu w wielu przypadkach, że to jest takie przyzwyczajenie głupie i można tych ludzi przekonać, albo to są ludzie, którzy no, popełnili błąd. Tak jak mówię, ktoś kogoś optarł na parkingu, ktoś nie wiem, przejechał jeszcze na żółtym świetle, bo też nie mają tego ludzi wytłumaczonego, albo zapomniałem po latach, że żółte światło to znaczy przede wszystkim zakaz za sygnalizator i, i tak dalej. Więc większość na tych kursach to są moim zdaniem całkiem normalni kierowcy, których ten system szkolenia 30 lat źle wychowywał, nie pomógł im zostać dobrymi kierowcami i oni tam mają taką szansę, żeby nie stracić uprawnień, bo, bo zrobili tylko jeden błąd, a już... Te punkty karne są wysokie na koncie i nie wiem, czy bym im ograniczał za jakieś tam rzeczy, możliwość usuwania tych punktów karnych. Albo, albo, albo zlikwidujmy te kursy, albo nie udawajmy, że ich, że ich nie likwidujemy, ale tylko za niektóre wykluczenia nie będzie można kasować. Zdecydowanie się nie zgadzam. Raczej tak. To była dzisiaj ostatnia ekspercka opinia Łukasza Zboralskiego. Numer telefonu do nas 122 i 7 trójek. Mail porozmawiajmy małpa Radio.pl. Prosimy też o reakcję na trójkowym w Facebooku. Czy zwiększone kary za prędkość i ograniczenie możliwości kasowania punktów karnych? To realny sposób na poprawę bezpieczeństwa, czy wcale nie? No i bardzo się cieszymy, że zatelefonował do nas pan Steven z Kanady. Jesteśmy za ocenem. Dzień dobry panie Stevenie. Nie, nie. Jestem w Polsce, ale jestem obywatelem kanadyjskim. Ach, to już Przejechałem... zrozumiałem. No, no, przepraszam. Przejechałem jakieś 3,5 miliona mil, wie pan, jest To jak to wygląda wiadomo, w Kanadzie? To niech pan opowie, jak to wygląda w Kanadzie. Mądrzej wygląda, dlatego, że jeżeli pan... Mandaty nie są duże pomiędzy 40 a 240 dolarów, natomiast y jeżeli pan y odnowia insurance, hmm. czyli ubezpieczenie, no to czasami... Za... Pierwsze pytanie to jest speeding ticket czyli za prędkość. Jeżeli pan przekroczy prędkość o ileś kilometrów, to dostaje pan mandat, ale oprócz tego dostaje pan 600 albo 800 dolarów ubezpieczenie droższe. Mhm. I chcę wspomnieć, że ludzie rządzą światem, kiedy rządzi ludźmi. W Polsce ludzie naprawdę, jeżdż... jestem mieszkam już 14 lat, natomiast ludzie, temperament jest inny. Oni są aroganccy, agresywni, rzeczywiście bardzo źle jeżdżą. Niektórzy, bo bardzo dużo ludzi jeździ poprawnie, właściwie, staje na przejściu dla pieszych i tak dalej, ale, tak jak powtarzam, jest to w temperamencie. Uważam, że kara wychowuje, że powinna być nieukronność tej kary. Jeżeli człowiek ma, idzie przez las i go pytam pijany, co się stało? On mówi, że państwo mu samochód zabrało, ale jest w dalszym ciągu pijany, pewnie tą rodzinę obrabował. Co zrobić? Difikulisiu. Bardzo trudna sprawa. Jestem profesorem historii cywilizacji, nie jestem socjologiem. Może do socjologów się zwrócić z pytaniem, co należy z tym zrobić, jak temperament, ale prawdopodobnie to jest takie. Gdyby nie, no. Ale w bardzo... każdym razie audycja jest bardzo, bardzo ciekawa, poruszająca i dlatego zadzwoniłem. A ja panu bardzo dziękuję za tę przeciekawą opinię. Cieszę się, że mamy takich słuchaczy. Dzień dobry panie Marku. Pan Marek z Nowego Tomyśla jest przy Dzień naszym Dzień dobry. Ja przede wszystkim uważam, że leży egzekucja. Kary są troszeczkę też nieadekwatne do tego, co jest, bo były zmieniane od 20 lat. Natomiast jeżeli leży egzekucja, no to po prostu tych mandatów nie ma. Ludzie patrzą się na to, żeby gdzieś zaparkować, a parkują naprawdę bezmyślnie, gdzie tylko mogą po prostu wepchać jedno koło. Tra Halo, halo? Ale nie ma, mogą przyjechać osoby niepełnosprawne wówczas. Jeśli byłyby ta, ta egzekucja by była dobra, nie mielibyśmy takich sytuacji jak z Sebastianem M., z autostrady A1, czy Łukaszem Żet z Trasy Łazienkowskiej, gdzie te wypadki po prostu wstrząsnęły ludźmi i jak do tej pory nic nie zostało wyjaśnione, co i jak. Dziękuję panie Marku. Bardzo długo czekałem na ten telefon. Pani Angelika z Wolsztyna. Dzień dobry pani Angeliko. Jest pani pierwszą kobietą, która dzisiaj zatelefonowała. Słucham pani opinii. Proszę mówić. Pani jest podobno po kursie edukacyjnym, tak? Tak, witam serdecznie, dzień dobry. dzień dobry, jadę i słucham tego, co państw, o czym państwo rozmawiacie i postanowiłam zadzwonić, dlatego że jestem właśnie po takim kursie, dostałam nauczkę życia po 20 latach, cofnięto mi uprawnienia ze względu na to, że przekroczyłam punkty karne, nie trwało to długo dwa miesiące i w zasadzie straciłam prawo jazdy. Nie, jest, nie było to łatwe, natomiast była to lekcja życia, nauczka życia, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich, którzy, których musiałam poinformować o tym, od pracodawcy, przez znajomych, przez rodzinę, że zostało mi cofnięte to prawo jazdy, o tym, że zostałam po prostu no, kompletnie ubezwłasnowolniona w tym momencie i zdana tylko na tych, którzy mogli mnie wozić w różne miejsca. A się kur... przydał, Właśnie, czy ten kurs się przydał? bardzo się przydał. Bardzo się przydał dlatego, że zdawałam prawo jazdy 20 lat temu. Przepisy ruchu drogowego zmieniły się również. Jak pokazałam mojemu mężowi, który ze mną czytał i przygotowywał się razem ze mną do tego egzaminu niektóre znaki, to w ogóle kompletnie ich nie znał. I przypuszczam, że jest bardzo dużo kierowców, którzy również siadając teraz w dzisiejszych czasach do, do nauki na nowo, mogą się bardzo dużo rzeczy nauczyć, ale chcę też jakby przestrzeć Wszystkich kierowców, dlatego że te kary i te sankcje, które są w tej chwili, uważam, są bardzo potrzebne, bo za dużo złego dzieje się na polskich drogach. Jestem tego żywym przykładem. Tak jak mówię, lekcja pokory i lekcja życia po 20 latach wsiąść do samochodu z egzaminatorem, doświadczonym egzaminatorem, który przypuszczam, że wiedział, że, bo, bo widział moją, moją charakterystykę jazdy, że zostały mi te uprawnienia cofnięte, natomiast raczej nie wiedział, czy to było za alkohol, czy to było za, za punkty, czy jeszcze za coś innego. To była potężna lekcja pokory i chcę Państwa naprawdę przestrzec, bo to, jest, to, są, to były trzy mandaty, tak? To nie były mandaty zbierane przez rok, tylko to były trzy mandaty, które dostałam w przeciągu dwóch miesięcy yy, przez moją brawurę i przez to, że yy, no, byłam zapewna siebie, tak? więc yy, uważam, że... Ta sytuacja nauczyła mnie, ale też wszystkich dookoła tego, aby zwolnić nogę z gazu, aby nie rozmawiać przez telefon komórkowy jadąc samochodem. No a potem to już tylko był jeden malutki mandacik za przekroczenie prędkości i cofnięte uprawnienia. Więc dziękuję, dziękuję za tą audycję, dziękuję za możliwość mojego głosu, bo... Um... Kobietom też, się, jak, jak widać, yy, zdarza. Warto było czekać na Pani głos. Bardzo Pani serdecznie dziękuję. To była Pani Angelika z Wolsztyna. Zostajemy w zachodniej Polsce, przenosimy się pod samą granicę z Niemcami. Pan Karol ze Słubic. Panie Karolu, przykład idzie z góry? No, oczywiście. No, jak, no wy, nawet jeśli się kierowca dostaje te mandaty za te przekroczenia prędkości o te 10, 20, a nawet 30. No ale z tego z tych przekroczeń nic nie wynika. On się przekroczy, przy wyprzedzi. Pojedzie dalej, nic się nie dzieje. Tymczasem pan adwokat, wysoko postawiony, zabija dwie osoby i jemu się nic nie dzieje. No przecież wolno, bo on miał wypasiony samochód, bo był bogaty. No to jak ci kierowcy mają koro, przestrzegać przepisów, skoro wysoko postawionym ludziom nie. nie, nie, nie, pod, yy, nie muszą, oni nie muszą przestrzegać przepisów, bo ich sąd i tak ich uniewinni, a zwykły kierowca o, o, za, za głupie 10 przekroczenia, 20. Za no, jakieś um, wymuszenie pierwszeństwa, które się nic nie stało, nikomu się nic nie stanie. Pokrajowca sobie pojedzie dalej. Wszyscy tak. się rozjadą w pokoju. Dziękujemy panie Karolu. Jeszcze pan Robert z Wrocławia, kierowca zawodowy samochodu ciężarowego. Dzień dobry. Witam serdecznie. No moje zdanie, tak właśnie wpadłem, słuchając Państwa audycji, na dwojaki system kar. Jedną rzeczą, aby nie pozbawiać nas, że tak powiem, siły roboczej, której częścią sam jestem, drastycznie wysokie kary finansowe dla łamiących przepisy drogowe w trakcie pracy, a dla osób cywilnych konsekwentne egzekwowanie nawet tych, które są i kwotowo i punktowo. Bo Tutaj jak, jak pani wcześniej mówiła chwila momenty nie ma prawo jazdy. Tak na dobrą sprawę rozmowa przez telefon, tu zyprzedzanie, dziękuję, do widzenia oddajemy prawo jazdy, musimy robić nowe przez co automatycznie osłabiamy naszą gospodarkę, tracimy siłę roboczą. A myślę, że taka kara konkretna na przykład na poziomie skandynawskim finansowa Yeah. <laughs> zmobilizowałaby do pomyślenia na drugi raz kierowcę zawodowego, zanim by że tak powiem wyjechał na lewy pas co już nawet słychać też niektórzy, którzy dostali mandaty z czym trudno niebo, się nie, nie zgodzić bardzo panu, dostali Panie Robercie, bardzo Panu serdecznie dziękuję dziękuję też za wszystkie głosy od Państwa niech płętą będzie opinia z trójkowego Facebooka od Pana Marka po pierwsze egzekucja, przymykanie oka na najmniejsze nawet wykroczenia powoduje rozzuchwalenie. nieuchronność kary skutecznie temperuje człowieka bardzo Państwu dziękujemy, Olga Szućko, Hanna Łęgowska, Piotr Łodej, Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia jutro. I for God's sake, save me for a black hour, it's so darker oh Lord, oh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 Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl ukośnik hospicja. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy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 Komplement diety Valerinsen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerinsen, zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek Chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. W poniedziałek w Kauflandzie nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. W poniedziałek pierogi, kastąd takie dobre opakowanie 400 gramów, tylko 3,74 z Kaufland Card. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.